Rano znaleziono ciało 32-letniego mężczyzny zmarłego w swoim mieszkaniu wskutek ranu od noża. Policja szuka sprawcy. Kolejne wiadomości. Zatrzymano podejrzanego o brutalne morderstwo. Okej, okej, okej. Każdego dnia to samo. Władam tym piekłem, mym trzecim kręgiem, mym trzecim piętrem Gdzie skażony jest nawet zelter Fragment za fragmentem tworzę nieboską komedię Dla tych, dla których to biednie są Rzucam w rzucam w głębie Mam odpowiednie narzędzia do tego ego Oraz alter ego, złego skurwiela, co w niebo Ej, to niebo, niebo, nie ma racji bytu mego Nie chcę zbawienia kolego, chcę rwać ktoś z ciała